Serdecznie witam w podcaście nie tylko dla Orów, odcinek 561, um, niedługo odcinek 600, A czy niedługo, teoretycznie 40 tygodni, no bo tak to wyszło, ale no, trzeba pomyśleć, co by mogło być w tym 600 odcinku i mówiąc szczerze, mam plan. Mam plan wyjazdowy, daleki, no bo 500 odcinek był z Kostaryki, a 600 może być zupełnie z drugiej strony świata. Kto wie, kto wie, kto wie, jak to będzie. W każdym razie plan jest i jak jest plan, to już jest dobrze. Zatem witam serdecznie w 561 odcinku i jak słyszeliście, ktoś mnie pozdrowił, ktoś mnie pozdrawiał i... Jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. No i cóż, dzisiaj odcinek taki troszeczkę, można powiedzieć, niespodziewany. No i mój kuszący głos dzisiaj taka jest fajna, chrupiąca, chrypiąca chrypka, chrupiąca chrypka, ale fajnie wyszło. Koteczku! Kot mi tu gdzieś tu łazi po biurku. No i dzisiaj, pomimo mojego dobrego tonu i takiego wesołego tebru głosu, to muszę wam powiedzieć, że odcinek dzisiaj jest dość przykry, bo w jakiejś... Trzy tygodnie temu spotkała nas z Rafałem, moim najlepszym przyjacielem podcastowym, mała przykrość, bo padliśmy ofiarą nienawiści. Można by tak powiedzieć, a nienawiść od kilku dni, odkąd pewien człowiek został zaciachany nożem, jest tematem głównym w mediach. Nie wiem jakiej opcji politycznej jesteście, mam nadzieję, że jedynie słusznej, niekoniecznie um, można by powiedzieć tej dobrej, no bo polityka, wiadomo, to jest jedno wielkie gówno i tak myślałem o tym odcinku dzisiejszym, bo o polityce za dużo w moim podcaście w ciągu tych 561 jedden, jednuch, odcinków nie rozmawiałem za dużo, aczkolwiek pamiętam jeden odcinek o dość kuszącym tytule, nazywał się Kurwa Wenecka i to był jakiś taki odcinek, gdzie dość mocno się wywnęczyłem a propos właśnie rzeczy politycznych. Wiem, że on był bardzo dawno temu, ale pamiętam, że taki odcinek był i muszę Wam powiedzieć, że kiedy słucham sobie czasami starych odcinków, przesłuchuję nie tak specjalnie, ale czasami szukam pewnych rzeczy, to mam coś takiego, że widzę. Widzę po prostu moment, w którym na przykład chodziłem z mikrofonem e, z moim zoomczyskiem w tym miejscu, albo w tym miejscu. Albo na przykład coś ostatnio przesłuchiwałem a propos Gochy i to mawka. I dosłownie widziałem o ma wyobraźni to wszystko, co tam się działo. E, więc mam taką pamięć właśnie mocno fotograficzną i taką gdzieś tam ulokowaną w przeszłości. E, w każdym razie dzisiaj odcinek o nienawiści. Um, będzie Juras Staśmy. No bo to też o Jurasa chodzi I pamiętam Taki odcinek, Tomawka Tytuł miał Juras, co smoka usiegł To akurat nie było o Jurasie O, o wsiakasie, tylko o innym Ale Tak jak już wspomniałem przed chwilą yy padliśmy ofiarą hejtu, nienawiści e, człowiek podszedł nas troszeczkę od dupy strony bo wiadomo, że ja jestem miły, sympatyczny, trochę szydera trochę sarkazmy i, i gdzieś tam e, po prostu człowiek zadał pytania, a potem na drugi dzień ukazało się coś w sieci e, tak troszeczkę bez mojej zgody e, odpowiedziałem na pytania no bo po prostu myślałem, że to jest kolejny człowiek który gdzieś tam szuka pomocy albo coś a tu się okazało, że zbierał materiały do swojego artykułu, no i ja jakby z racji mojego podejścia do życia, um, przejąłem się tym, ale gorzej było z Rafałem, który stracił 16 włosów, zapomniał nakarmić córkę 4 razy, swoją żonę zaniedbał w obowiązkach małżeńskich e, no i zaniedbał się w pracy i dla swoich rosyjskich przyjaciół, z którymi współpracuję, um, no stało się tak, że odwiedzili go i powiedzieli, że jeśli nie zacznie pracować, i nie zacznie porządnie y, robić to, co robi, no to wyślą takich bardziej zbudowanych do niego i zażądają, żeby y, oddał zainwestowane środki. W każdym razie chłopak się przejął, ja w sumie też. A ogólnie chodzi o to, że y, kto wie, ten wie, nie będziemy tutaj... Tej sprawy wyciągać za mocno. Ym, no bo nie warto, bo nie warto, bo ten nasz podcastowy świat jest taki jaki jest i, i, i nie nagłaśniamy tego. Raczej chcemy żeby troszkę. Yy, samo usło. Aczkolwiek jest ma, mały problem. Borys wam powie o tym, Borys wam powie o tym. No bo Borys wie wszystko, Borys jest politycznie poprawny i zawsze dbał o yy, prawo w podcastach. No i gdzieś tam, nie powiem, że zawiniliśmy, bo nie zawiniliśmy, ale no, jest jakiś problem, który trzeba po prostu rozwiązać, ale niekoniecznie trzeba go, yy, że tak powiem, mocno upubliczniać i mocno, że tak powiem, yy, no w ten sposób, jaki się stał, yy, mocno go... Yy, uwypluklać, tak powiem. W każdym razie, no mocno, mocno, mocno y, na Facebooku pewne rzeczy wyszły, ale, ale, ale mówiłem to Rafałowi, żeby się tym nie przejmował, bo y, ilość, może nie ilość, ale średnia wieku i, i patrząc na y, zdjęcia tych ludzi, którzy komentowali, no to niektórzy nie mają tyle lat, ile, mają polski, ile ma polski podcasting, więc powiedziałem Rafałowi, że nie ma co walczyć z gimbazą. W każdym razie podcasting od naszych czasów. Od naszych czasów, no przez ostatnie 5-7 lat bardzo, bardzo się zmienił. I nie jest to ruch miziejących się po szyjach facetów. Przepraszam, że chodzę, ale robię porządki w garderobie. Zumczyno w kieszeni, mikrofon przypięty I tak to jest. No bo dzisiaj taki mam ochotę właśnie coś powiedzieć. No i, i, i no nie byli jakby dla nas punktem i e, partnerem do rozmowy, no bo był atak, atak, atak, atak. Rafał e, parę dni myślał o w, wpisie, żeby zrobić jakiś, e, jak to się mówi? Odpowiedź, no właśnie, dzięki Rafał. E, no i zrobiliśmy odpowiedź, ale ja mówiłem mu, że to raczej nie ma sensu, no bo jeśli ktoś nas atakuje z taką siłą i z taką niewiedzą, no to nie ma co z tym walczyć w każdym razie odpisaliśmy i czekamy teraz aż to gówno przyschnie i absolutnie tego chcę to zauważyć z pełną świadomością absolutnie tego nie negujemy absolutnie tego nie zostawiamy yy, po prostu robiąc swoje po prostu yy, Rafał jako techniczny w naszej yy, tutaj bazie yy, naprawił błędy zrobił E, poprawki, e, zrobił, żeby wszystko było legalnie, porządnie, aczkolwiek aczkolwiek e, tak jak Borys za chwilę wam puszczę, jest problem, jest ten problem słuchacie podcastu nie tylko dla orów no cóż, ale świat się zmienia zresztą przypominam sobie był taki bardzo fajny e, serial, filmy kiedyś przemian mi to parę lat temu podrzucił, czarne lustra i był taki odcinek, w którym po prostu nic nie można było zrobić w życiu, jak się nie dostało lajków. Nie można było iść na lepszą pływanie, nie można było e, wejść do jakiegoś fryzjera, nie można było, nie wiem, kupić lepszego samochodu, bo nie miało się wystarczająco lajków. No i tak troszkę to teraz jest. I no cóż, już mówię to od wielu lat, że, że nie mamy się obrażać na świat, w którym żyjemy, no bo on się zmienia, pruje do przodu i tak wam powiem, że troszkę w tej mojej naiwności, takiej głupiej wciąż żyje, wierząc nasz podcasting, no, ale jest taki niewinny i, i, i zwyczajny po prostu, że robimy to z pasji, że robimy to dla tych kilku słuchaczy, dla Czerwka, dla Piotka z Krakowa, dla ech, Michała Papugi dla innych, którzy, którzy piszą i, i, i, i czasami lajkują. Tak, Tak, tak zdarza się. Aczkolwiek... Y Dwa, trzy lajki na miesiąc y, do strony na Facebooku dochodzą. Więc nie dużo. Widzicie, że nie, nigdy zresztą nie miałem takiej y, presji na szkło, jak, jak, jak, jak, jak pewne bydło. No ale... Co poradzić? No co poradzić? No, tak jest. No Nie będziemy walczyć, nie będziemy się spinać. Y, szkoda, że tylko troszkę jest tych nerwów. I y, y, y, tak to jest. No ale... Tak jak chyba Goda i Bartek Piedrzecki mówił, że jakieś gówno co jakiś czas musi się pojawić i, i gówno wojna. No i tak to jest, i tak to jest, i tak to jest i mam nadzieję, że to wszystko się gdzieś tam ułoży. Zresztą posłuchajcie Borysa, co miał do powiedzenia. Jak to zawsze, jak już powiedziałem, Borys poprawny politycznie, miły, sympatyczny i, i nasz człowiek... Hmm, Prawy, prawy. No i już na koniec informacja, a właściwie tylko takie potwierdzenie, że nadal, nadal konflikt z, z twórcami serwisu podstacja.com trwa. Jakie są na razie efekty tego konfliktu? No Na razie są takie efekty, że właściciele podstacji.com zmienili RSS-y, już nie są to wyłącznie ich RSS-y, ale nadal są skopiowane te RSS-y na ich serwerach i no i to trochę jest nie w porządku według dużej liczby podcasterów, którzy, no większość z nich jest oburzona tym, co się dzieje. Natomiast właściciele, właściciel właściwie jeden chyba jest tylko właściciel tego, tego serwisu Podstacja, przestał nawet odpowiadać na zarzuty. No to się, że nie jest mu łatwo po prostu, bo to no, tak został zaatakowany. Możliwe, że, że miał dobre chęci, ale wyszło, no nie najlepiej wyszło, bo łamie prawa autorskie, Mnóstwo innych rzeczy, skonfliktował też środowisko, no, no i, i teraz szuka jakiegoś wyjścia. Także na razie jeszcze nie będę omawiał dokładnie tematu. Może jak to wszystko jakoś zamknie się w pewnym, pewną całość, no to wtedy będzie można to podsumować i zobaczyć, i jakoś omówić całość, co, co z tego wynika, jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość. Teresa Orlowski poleca intelektualne porno, jakim jest podcast nie tylko dla orłów. Polecam wociek z podcastu Moje Małe Radio. Tak, to są słowa Borysa z jego audycji Okrągły to 100, czy jakoś to się tak nazywa. Jestem ciekaw kolejnego odcinka, gdzie rozwinie ten temat. Jestem ciekaw, czy zapyta się nas na przykład. W każdym razie, dzisiaj taki odcinek, który dawno, dawno temu właśnie wywołany przed chwilą Borys nagrał. Napisał mi w mailu kiedyś, Filip, masz tutaj niespodziankę i zrób z tym, co chcesz. No i tak to jest, tak to jest, że Juras też od wielu lat padał ofiarą hejtu, padał ofiarą nienawiści. I ja naprawdę, naprawdę, czy jesteś politykiem z tej strony, czy z tamtej strony, nie rozumiem, nie rozumiem... I nawet nie, nie umiem sobie tego w głowie ułożyć, że jeśli ktoś robi coś za darmo i naprawdę nie wierzę, że się raz nie rozlicza, bo jakby znaleźli u niego jakieś minusy, nierozliczenia albo cokolwiek, to by od razu go za jaja powiesili, od razu by yy, wpadł, był wrogiem publicznym numer jeden i tak jest tym wrogiem. No ale w Polsce łatwo jest oskarżyć, tak jak z Rafałem ostatnio rozmawiałem, łatwo jest kogoś oskarżyć bez prokuratora, bez sędziego, zniszczyć w internecie naszą robotę siedmioletnią z naszym serwisem, łatwo po prostu napisać coś i ma się bandę tak zwanych tarczowników, gimbazy, bo naprawdę większość tych ludzi to były dzieciaki. No ale tak to jest, tak to było z Martinem, pamiętam, z jego podcastem, ale tu akurat przykład jest pozytywny, gdzie Martin miał dużo takich naśladowców i słuchaczy swojego podcastu, właśnie tak pewnie gdzieś koło 12, 15, 17 lat. Martin robi to samo i tu sobie piernie, tu puści coś ich Hitlerze, tutaj beknie, tu coś, tu coś i robi to samo od 15 lat i okej, okej, okay, okay. nie mam z tym żadnego problemu, bo nie, nie, nie wyrządza nikomu żadnej krzywdy, a tutaj właśnie tak było, że tak jak powiedziałem, yy, córka głodna chodzi, żona niedopieszczona, yy, ja też miałem chwilę takiego zwątpienia, że mówię Rafał, ja pierdolę po prostu, wiesz co, yy, Zamknijmy to i, i, i, i.. po cholerę te nerwy, nie, ale. No i uraz tak zrobił, że wycofał się i. To nie chcę powiedzieć, że przyznał się do błędu, ale czuję jego niemoc, czuję jego frustrację, że po prostu no nie ma siły z tym walczyć, bo, bo z tym się nie wygra. Teraz są jakieś wielkie y, programy walki z nienawiścią, z, z hejsterstwem. No cóż, nasz, nasz bydlak ma opinię hatera, zresztą sam się, sam się w internecie reklamował jako y, chyba pierwszy hater y, polskiego internetu, czy coś takiego było. Nieważne, nieważne, nieważne, nieważne. E, mieszka w Poznaniu, ja też mieszkam w Poznaniu, znajdziemy się, znajdziemy się. Przywitamy się, mił. w każdym razie. O, o tym mówię. Yy, herbata mi styknie. Zrobiłem sobie herbatę. Już wystygłam. Będę musiał ją chyba w mikrofali podgrzać. Mikrofale tylko używam do podgrzewania w zasadzie herbaty, bo ja lubię pić herbatę i tak to jest. Tak. Cicho. Komputer mi coś tam gada. W każdym razie chciałem wam dzisiaj właśnie w tym dzisiejszym podcaście przedstawić stary podcast, może nie podcast starą wypowiedź Jurasa, bo szkoda mi go po prostu najzwyczajniej w świecie i życzyłbym w tym wszystkim ludziom, którzy go hejtują albo cokolwiek źle mu życzą, żeby kiedyś wyrądowali w szpitalu i żeby musieli skorzystać ze sprzętu, który Juras gdzieś tam kupił. Naprawdę, naprawdę... Nie wyobrażam sobie momentu, kiedy jakiś człowiek, będąc naprawdę chorym, jest podłączony do sprzętu Jurasa i mówi, nie, on z tego nie chce korzystać, bo to jest kradzione, bo to jest coś, bo to z serduszkiem. Naprawdę, nie wiem, no po prostu nie wchodzę na ten poziom myślenia, jak można, jak można yy, coś takiego robić w momencie, kiedy naprawdę ta Polska przez długi czas w tym jednym dniu styczniowym się gdzieś yy, łączyła i wszyscy gdzieś tam to światełko do nieba i to siema i te sprawy i pamiętam, pozdrawiam tutaj Szczepana, Szczepan też jakieś aukcje yy, na, na, na, na Allegro wrzucał. No i zawsze się te parę złotych dorzuciło i zawsze było jakoś y, przez jeden dzień y, w naszym podzielonym kraju od zawsze, aczkolwiek nigdy nie podzielonym tak mocno jak teraz y, jakoś normalniej. Więc czy zbieraliś, zbieraliśmy dla emerytów, czy dla zasłużonych podcasterów, czy dla dzieciaków, czy dla ludzi, którzy już nie słyszą, a chcieliby usłyszeć podcasty, zawsze to gdzieś łączyło. A tutaj nagle, może nie nagle, od pewnego czasu Juras, co smoka usiekł, nie jest wrogiem. I tego nie rozumiem, tego nie rozumiem Dlatego taki mały, może nie hołd, ale chcę gdzieś tam ludziom Którzy może za kilkadziesiąt lat będą słuchać podcastu Nie Tylko dla Orów Przypomnieć, że był taki człowiek, który zbierał kasę Naprawdę nie myślę, że robił przewały No bo tak jak powiedziałem, że powiesiliby go od razu za to, jakby coś znaleźli Na pewno szukają, szukają, szukają no ale cóż, zostawiam to mądrzejszym jakimś prawnikom, jakimś innym ludziom, którzy mają do tego papiery, że tak powiem, bo jak powiedziałem, łatwo coś powiedzieć, łatwo kogo się skarżyć powiedzieć, że kradniecie, publikujecie, robicie coś złego. Po prostu, nie mając żadnych dowodów, nie mając żadnych do tego predyspozycji albo coś w tym stylu. W każdym razie w każdym razie żegnam się z Wami w dzisiejszym odcinku. No i cóż, posłuchajcie sobie Jurasa, bo to jest audycja sprzed prawie 13-14 lat, kiedy Borys Kozielski, tutaj wymieniony, z Jurasem nagrywał. No i chwała Borysowi, bo tak jak mam napisane w moim intro do mojego podcastu, gdzieś się uczyłem na Borysie, gdzieś się uczyłem na, Łukasie, na Łukaszu Witkowskim, gdzieś się uczyłem na Martinie. I dalej darzę chłopaków dużym estymom. No ale Borys gdzieś właśnie u, uległ, uległ tej, tej, tej manii i, i troszkę zszedł. Nie, nie chcę powiedzieć na złą stronę, ale trochę mu się dziwię, więc, więc y, nie oceniam, nie oceniam. Nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale warto by jednak, y, zanim się kogoś rzuci kamieniem, spytać się, y, czy ma kask. Takie jest moje przemyślenie. Pozdrawiam jeszcze raz Rafała, Gochę i jego córkę, mam nadzieję, że problemy z niedożywieniem i z brakiem, yy, jak to się mówi, pieszczot, yy, już Rafał yy... wypełnił, zapełnił. Zatem wszystkim, którzy kochają polski podcasting, Robert Kessling, bracia trendoscy, Przemyk Szczepaniuk, też mieliśmy z nim jakiś problem raz, drugi, trzeci, ale gdzieś tam sobie potrafiliśmy wytłumaczyć pewne rzeczy i, i, i nie wiem, nie widziałem się z Przemkiem od dawna, ale myślę, że jakbyśmy się spotkali, to, to nie byłoby żadnego problemu i czy, czy Paweł Prokopowicz, który zawsze fajnie gotował, z Jackiem No i nie wiem, no, no, ten nasz stary podcasting już nie wróci I naprawdę nie ma co liczyć na to, że, że, że, że, że to wszystko się gdzieś odrodzi Bo teraz jest zupełnie inaczej Teraz jest biznes, biznes, biznes lajki, biznes lajki No i dobrze, niech tak będzie Ale najważniejsze jest to, żeby każdy robił to, co lubi Ja robię to, co lubię robię te podcasty mniej więcej takie same, jakie robiłem kiedyś. Muszę się troszkę rozkręcić, bo mam, jak słyszycie, gadane, ale odcinki montażowe, jakieś fajne, turystyczne dopiero nadejdą i, i się będzie działo. Ale no cóż, podcasting to jest wolność wypowiedzi i mam prawo powiedzieć o tym, że mi gdzieś tam było w pewnym momencie źle. No i Rafałowi uważamy się za troszeczkę może, nie, ch nie chcę powiedzieć skrzywdzonych, ale chętnie byśmy rozwiązali tę sprawę w zupełnie inny sposób. Zatem moim kuszącym głosem dzisiaj żegnam się z Wami, no i zapraszam na spotkanie z Jurasem, który ma tak samo gadane jak ja dzisiaj. Zatem lecimy. Lecimy, podcast nie tylko dla orów. 531 odcinek sezon 12. mam jakieś promo, sobie nagram tym głosem, bo naprawdę kuszący dzisiaj. Hmm, dobrze. Wpadłem w zachwyt, więc czas na Zakończenie. Do usłyszenia i zapraszam na kolejny odcinek, który powinien już być międzynarodowy. Ale to się okaże, okaże się, co z tego wyjdzie, wyjdzie no bo ktoś może nas na przykład oskarżyć, że nagrywamy nie takim tembrem głosu, jak powinniśmy, albo coś takiego. To tu, to cóż, Aha, nowa, nowy trend jest we fryzurach, kitki i długa grzywka. Pozdrawiam, Rafał. Idą goście. Do usłyszenia. Ten hejt, który się szerzy, chociażby w mediach społecznościowych, skierowany w Owsiaka, w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak on to odbiera? To boli? To bardzo boli. To bardzo boli, dlatego że, po pierwsze, to, jest, wie pan, to, po, to powoduje taką refleksję, gdzie my żyjemy. Jak Amerykanin ma sukces, to ma więcej przyjaciół. Jak Polak ma sukces, to traci przyjaciół i może znaleźć donos na siebie albo taki hejt, jaki dzisiaj można bezkarnie całkowicie umieścić w internecie. prawda? Jesteście publiczni, to sobie z tym radźcie, tak? To jest wasz problem. Sami tak chcieliście. Sami chcieliście. Trzeba było siedzieć w domu, ciepłe kapcie, nic nie robić, dzieci niech umierają, no to by nie było hejtu. Ale jak to robicie, no to jest chyba. To jest odpowiedzią, moim zdaniem, najbardziej obrazową na pytanie o hejt. Jest stary dowcip o polskim piekle, w którym diabłów nie trzeba, bo się za nogi sami podopieczni ściągają do tych kadzi ze smołą. Ale to jest tak... Nienawiść do wszystkiego, co się udało, do wszystkich, którym się udało, którzy narobili się, żeby coś fajnego osiągnąć i mają sukces. To jest zresztą w takich badaniach psychospołecznych, to jest jedna z głównych różnic pomiędzy pol polskim społeczeństwem, a na przykład amerykańskim. E, no i tu mamy taką właśnie taki przykład. A to jest to coś, co Was zniechęca? Czy to jest coś, co was. Nie wie pan to boli, a czy mnie jest po prostu strasznie żal Jurka? Dlatego że jak go pierwszy raz zobaczyłem e, dawno, dawno temu na Myśliwieckiej, kiedy jeszcze nie było wielkiej orkiestry, on zadzwonił, to miał taki sam ogień w oczach. I taki sam żar, jaki ma dzisiaj, po 27 latach, jest człowiekiem, który sercem i swoimi wielkimi emocjami to powoduje i oddziaływuje na ludzi. No to wie pan, no, no, przy pomocy hejtu można naprawdę człowieka o najbardziej gorącym sercu, można po prostu podciąć mu skrzydła. Jemu jeszcze do tej pory się to nie zdarzyło, ale cena, jaką za to płaci... Jest potężna i jest niezasłużona przede wszystkim. Jest niezasłużona. Wynika właśnie z tych cech Polaków. Ale. No bo jednak to jest mniejszość. To jest, wie pan, to jest, to jest Ale jakieś, oczywiście, że to, to, jest, to, jest, to jest mniejszość. To jest grupka na? ludzi, którzy, którzy. To jest grupka taką... ludzi, to jest część ludzi, którzy robią to na zamówienie. Tak. Nie wchodźmy, broń Boże. szczegóły, szczegóły ale. Ale to, to jest mniejszość, ale wie pan, jeżeli.. E, jeżeli świat.. Publiczny, przestrzeń publiczna jest zdominowana przez złe wiadomości, jest zdominowana przez negatywną informację. Jak. Przepraszam, jak zostanie zgwałcona staruszka, to jest news. Tak? A jak się zebrało pieniądze i uratowało się życie jakiemuś dziecku? No to o czym tu gadać, tak? Zapraszamy do reklamy. Or admitted free.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 Popisowa, moja profesorka od matematyki, przemiła postać, która wiedziała, że nie ma co mnie tam gnębić, która się gdzie ja bym zdawał w ogóle po liceum ekonomicznym. Ja powiedziałem, no, na Akademię Sztuk Pięknej, zresztą jakby od tego byłem znany w szkole, o takich właśnie sytuacjach. To powiedziała, słuchaj, Jurko, słuchaj, Jurko, ty weź korepetycję u pana profesora Kmity, bo on będzie też komisja komisji egzaminacyjnej. Pan profesor Kmita był człowiekiem z jakiejś małej miejscowości, wynajmował mieszkania, Ja chodziłem do niego na korepetycję, jak skazaniec. U niego było jakoś tak smutno w tym domu, jakiś nawet usnął.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 Jak się ta figura nazywa? Oni mi podpowiadają. Ja wam powiem, że ja po dzień dzisiejszym nie ja wiem, się ta figura nazywa. To chyba jest prostopadłościan, sześcian. Dzisiaj bym była puszka, nie? Ale mówię, no, figura geometryczna, przestrzenna. Ty durniu, no co za kretyn, co się tu dzieje? Pani popisała szybko, powiedziała: Panie dyrektorze, dajmy odpocząć uczniowi. Owsiak wyjdź. Ja szybko za tą. Chłopaki, pytałem, co tam było? On mówi, ja mówię: Ludzie z drutu, figura jak ona się nazywa? Ale co z drutu, figura?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 Życzę Wam miłego, bardzo miłego pobytu, jak najmniej zmartwień i wracacie do nas w sali zdrowi. W tym mieście nic się nie dzieje. W kółko to samo jak zacięta płyta. Ja to przepraszam. Jadę do Polski. Nie no coś ty, otwórz oczy. W tym roku w Dublinie wośpi jak zwykle w Living Roomie. A tam tym razem trzy sceny. Polskie jedzenie, kiermasz książki, pokaz ratownictwa, zapawa do późna, a przed tym wszystkim wośpowe przedszkole dla najmłodszych. Nie prześpij tego. No już, wstawaj. W Polsce jak ktoś się pyta, jak ci leci, co słychać, o...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 że jestem, może tak, tak bym to ujął. Cela cały twój paryż spod człowiek nie mi wymyślony. Cela ciebie obchodzi, przejmujesz się.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 Słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Nie daję dla Facebooka ani żadnego przedmiotu powiązanego z Facebookiem pozwolenia na korzystanie z moich skarpetek, miotły, szuflady lub pocztów sztandarowych zarówno z przeszłości jak i za przyszłych. Zabraniam ujadania, kopania, dywagowania lub podjadania wszelkich innych działań naprzeciwko mnie w zależyłości od tego chlorofilu. Słuchasz Weszło FM Dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Radio Poznań. Fala 270 30 metra. Common zajkoś! Wychodzimy z tego burdlu! <grym> no, tak, tak. <grym>